grunt to fundament. Dzień dobry Państwu, Lina Baniecka, Fundacja Fundament. Moim gościem jest dzisiaj Maciej Żwik, instruktor Chi Fundacji Fundament. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Macko, a dzisiaj może zagłębmy się w istotę Chi Bardzo powszechne jest takie stwierdzenie, że Chi jest medytacją w ruchu. Co to oznacza? Spotkałem się z takim określeniem wielokrotnie oczywiście. Chi to cały system. Obejmuje również medytację statyczną w pozycji siedzącej bądź stojącej. Rozumiem, że Pytanie dotyczy formy ruchowych, chi i rzeczywiście o nich również mówi się, że jest to medytacja w ruchu, czy właśnie o nich mówi się, że jest to medytacja w ruchu. Należy jednak odróżnić medytację od ćwiczenia formy ruchowej. Są inne założenia, są inne cele. Natomiast ćwicząc kung, formę ruchową, gdy doprowadzimy do rozluźnienia ciała, do zharmonizowania biegu energii, oczywiście, że efektem jest wyciszenie umysłu. Czasami, bardzo głębokie wyciszenie. I rzeczywiście zdarza się, że osoby ćwiczące formy ruchowe wchodzą w pewnym momencie, chociaż na chwilę, w stan medytacji. A żeby ten stan jednak podtrzymać, pogłębić, to oczywiście trzeba usiąść bądź stanąć, jeśli ktoś lubi medytować na stojąco i tę medytację kontynuować. A zatem z mojego doświadczenia wynika, że de facto ćwiczenia ruchowe doprowadzają do stanu, w którym można łatwo, bezstresowo wejść w stan medytacji. Ale czy to wynika długoletniej praktyki? Czy, czy to się zdarza samoistnie nowym osobom ćwiczącym? Przytarza się to wszystkim. Oczywiście osoby, które ćwiczą dłużej i regularnie osiągają stan takiego pełnego wyciszenia, niemalże za każdym razem ćwicząc. Osoby początkujące, zależnie od stanu, w jakim rozpoczęły ćwiczenia i oczywiście zależnie od tego, jak długo ćwiczą. Natomiast z całą pewnością efektem ćwiczenia cziku jest osiągnięcie głębokiego wyciszenia i zrelaksowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Maciej Żbik, instruktor Qigong Fundacji Fundament. Więcej o Qigong na www.fundacjafundament.pl. Do usłyszenia Państwu mówi na Baniecka. Audycja powstaje przy współpracy Fundacji Fundament.